Fish, MAD, Tworzywo i kawałek telefon. Mamy 23 minuty po godzinie 21. Słuchacie audycji Alt Culture, w której przyszła pora na pierwszy blok tematyczny. Round one. Fight. Jak już każdy zapewne wie, jest to blok tematyczny o grach. No i ja jestem tutaj taką częścią, która zawsze patrzy na gry niezależne, na tak zwane indyki. Uwielbiam to określenie, jak mówisz, że indyk, gram w indyka. <grym> Bo to ptaki! miałaś tego nie robić. W każdym razie, trzy gry, które ja znalazłam dzisiaj, są dostępne na Steamie. Pierwsza z nich, Streets of Rogue. I z tego, co mogę przeczytać na Steamie, to jest w ogóle Early Access, czyli wczesny dostęp do gry, która jeszcze nie jest ukończona. Od 10 marca ona jest dostępna. I jest to ciekawe połączenie Nuclear Throne, Dose Exa i GTA. Bo musimy walczyć, czy jakby swoją drogę sobie stworzyć przez miasto. Musimy tam się zakradać, musimy hakować pewne rzeczy. I jest to gra przypominająca takie trochę stare RPG, jeżeli chodzi o rzut kamery i to, jak ona jest stworzona. Taka trochę pikselowa, ale wygląda całkiem ciekawie. To, co mnie najbardziej w tej grze urzekło, to to, że możemy grać jakby w singleplayerze jako jeden gracz, ale gra wspiera też grę wieloosobową, zarówno online, jak i Lokalną kooperację. Zatem serdecznie wam polecam za, zainteresować się tą grą wyprodukowaną przez pana Mata Dąbrowskiego. Polsko brzmiące nazwisko. Nie wiem, jak bardzo polski pan jest. Nie, nie mogę. Nie patrz na mnie. Dobra. W każdym razie, tak. Streets of Rogue, moja pierwsza propozycja. Gdyś mówisz dalej. Ja ci mogę tylko powiedzieć, że cieszę się, że też mogę wykazać się, jeżeli chodzi o gry. No i cóż, ja przygotowałam dla Was kilka premier. Pierwszą z nich jest Battlefield One. Nie przejdą, jest to pierwsze wielkie rozszerzenie do Battlefield One. Za zawartość odpowiada studio DICE, autorzy produkcji. Dodatek wprowadza do gry cztery nowe mapy, uzbrojenie oraz grywalną frakcję Francuzów. Podczas rozgrywki gracze mają okazję uczestniczyć w kilku znanych konfliktach zbrojnych, między innymi w bitwie pod Verdun. Premiera na świecie i w Europie 14 marca 2017 roku. W Polsce niestety brak planów wydawniczych. Kolejna propozycja ode mnie to gra Too Dark, czyli kolejny tytuł, który znalazłam na Steamie, również dostępny od 10 marca. I jest to przygodowa skradanka, która wygląda naprawdę całkiem obiecująco. Jest to rzecz od pioniera gatunku survival horroru, czyli Frederika Reynala. I jest to twórca m.in. Alone in the Dark. Gra wygląda dosyć ciekawie. Jest to tylko kampania dla jednego gracza, i jest to rzecz wydana przez Gloomy Wood. Więc już sam producent brzmi tak ciekawie, jeżeli chodzi o horrory. Kolejna gra to Star Trek Bridge Crew na VR. No i ta... Hmm, co? <laughs> Premiera tej płyty... Tej płyty pre, premiera tej gry miała miejsce. Czter, będzie miała miejsce 14 marca zarówno na świecie, jak i w Europie. No i jeżeli chodzi o samą grę Star Trek Bridge to gra stworzona z myślą o goglach wirtualnej rzeczywistości na PS4 i PC. Ostatnia... Zaraz wyjdę. Proszę cię Tudark, kolejna z gier, swoją premierę na świecie będzie miała 17 marca, i również w Polsce ta premiera tego samego dnia się odbędzie. Tudark to Survival Horror przygotowany przez studio Gloomy Wood. Czy ty o tym przed sekundą mówiłeś? Dokładnie tak. <głosy> no to teraz zapraszam Cię, żebyś przedstawiła swoją ostatnią propozycję. Nie, nie, żebym cię nie słuchała, nie? Nie, nie no w ogóle, w żadnym no. razie. Ostatnia propozycja ode mnie to Bad Dream Coma, czyli gra Point and Click. Też taka gra, która w pewnym sensie porusza się wokół horroru i wygląda ona bardzo ciekawie. Bo jak się jej przyjrzysz, wygląda ona tak, jakby to były narysowane linie czarnym długopisem na takim brązowawym papierze. Zresztą prezentuję. Katarzyna widzi Wysłuchacze, nie widzicie. Musicie mi uwierzyć na słowo. Gra wydana 9 marca przez Desert Fox. I jest to też gra niezależna jak najbardziej. Polecam Wam serdecznie zajrzeć na Steam'a i przejrzeć sobie te wszystkie tytuły. Czy Ty masz jeszcze jakąś propozycję? Mogę mieć! <gryzny> Ale to już nie będziesz dublować mnie. Nie, chyba o tej grze nie <coughs> mówiłaś. Flat Out 4 Total Insanity to zręcznościowe wyścigi przygotowane przez studio Kyloton Entertainment. Tytuł zadebiutował wyłącznie na PlayStation 4, Xbox One i komputerach osobistych. W pozycji gracze zasiadają za sterami szybkich samochodów i biorą udział w dynamicznych starciach. No i premiera na świecie i w Europie 17 marca. W Polsce niestety brak planów wydawniczych. Pierwszy blok tematyczny za nami? Jakimś cudem? Udało się? Ja wiem, że teraz trochę wyjdę jakby poza nasz szablon, ale w tej chwili chciałabym pozdrowić Olka Duciaka, bo to jego wina, bo to on mi napisał o indykach i to zobaczyłam. Pół godziny pozostało do godziny 22, a przed nami Bimaj i Oksygen.